первого. Короче, mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Mam to na pewno, żeby dzisiaj mówić na temat nam przez całe nasze życie wiary przewija i taki temat już e, zapewne e, kiedyś był niemniej e, nie jest tak, że zawsze e, trzeba mówić coś, czego jeszcze nie było ale trzeba sobie także e, przypominać e, wciąż na nowo e, pewne prawdy Sła Bożego przypomnijmy sobie dzisiaj e, coś na temat krzyża e, ale też i to mamy, mamy tę świadomość, że właściwie wszystkiego nie sposób wypowiedzieć bo czy człowiek, który 50 lat jest e, w przełomaniu chleba i ma, ma ten krzyż, przed oczyma czy on już zna wszystkie tajniki czy głębie, głębokości e, krzyża to pewne nie jeśli w niebie jeszcze będziemy o tym mówić, to znaczy, że ciągle będzie jeszcze coś, co nie zostało odkryte lub też nie w pełni docenione. Faktem jest, że Bóg myślał o krzyżu od wieków, od wieczności i to trudno wskazać kiedy. We właściwym czasie Chrystus przyszedł na ten świat, ale to musiał być w sercu Boga od zawsze. Krzysz mówi nam o cierpieniu. Jest to narzędzie do wykonania najwyższego wymiaru kary. Coś jak dzisiaj może to być szubienica, czy też pistolet, czy też miecz, w zależności od kraju, w którym się to stosuje. W pewnym momencie w historii rozpoczęto krzyżowanie i stosowali to i Persowie, i Rzymianie, i jeszcze w innych rejonach, w Kartaginie także, kiedy był punkt. Spartakusa, to 6 tysięcy, którzy brało w tym udział, ukrzyżowano za jednym razem. To jest znany przypadek historii. A więc to było sposób postępowania z buntownikami już wcześniej, zanim Pan Jezus został ukrzyżowany. Ale kiedy Dawid pisał Pan sam 22, to tej metody zabijania jeszcze nie było w nie było to znane. Dlatego też to, roztwo z tego 22, że widzi ręce i nogi moje, wyraźnie czymś, czego Dawid nie mógł za bardzo rozumieć. I dalej pisze rozłączyły się kości moje. Oczywiście, kiedy człowiek jest smutny, czy cierpi, to nie znaczy, że kości mu wypadają ze stawów, ale to oznacza, że w czasie ukrzyżowania kiedy wisi się ileś godzin w tak no, ekstremalnej pozycji, wtedy kości zaczynają się ze panów wysuwać. I to jest stwierdzone, że tak się odbywa. Więc widzimy, że Bóg już to przepowiedział wcześniej i wszystko wiedział na co przychodzi i co go czeka. Czy nie mogło być innej metody? Oczywiście, kto może powiedzieć Bogu, mogłeś to zrobić inaczej, albo jakoś bardziej bezboleśnie. Zapewne gdyby była inna droga, to by to odbyło się inaczej. Ale jednak Bóg dla tego powodu, o którym być może dowiemy się właśnie, kiedy już tam będziemy, obmyślił taką, a nie inną metodę śmierci, oddania życia. I wszystko później ułożyło się zgodnie z proroczpami mówiącymi na ten temat. I to, że patrzyli na niego, cieszyli się jego widokiem i to, że akurat ten, ci złoczyńcy wisieli po obu stronach, to spotkanie było przygotowane już przed wiekami, przepowiedziane przez proroka Izajasza w 53 wyciele, że jego mogiła była wśród bezbożnych, to nie był przypadek, że akurat ci bandyci znaleźli się tuż obok zasięgu głosu Zbawiciela. To zupełnie wyjątkowy przypadek, że ten patrząc tak ogólnie najświętszy i najbardziej ze spotkali się razem w jednym miejscu, w jednym czasie. I jeden z nich właśnie ten tę szansę, czy ten to zdarzenie w cudowny sposób y, wykorzystał. Y, mam na myśli to, że uwierzył, że ten, który wisi obok niego na krzyżu, jest y, właścicielem nieba, jest Panem chwały. I mówi, wspomnij na mnie. I tak się też stało. I jest to człowiek, który otrzymał obietnicę, że będzie w niebie, że jeszcze był na ziemi, jeśli ktoś wam powie, że tego nie można wiedzieć na ziemi, tu się będzie w niebie, to powiedzcie, to nieprawda. Dlatego, że ten bandyta, który wisiał na krzyżu, wiedział o tym. Zanim odszedł do raju. Pan Jezus powiedział do niego, będziesz ze mną w raju. To był najszczęśliwszy yy, bandyta na świecie. Dlaczego krzyżowanie? Dlatego, że w pełni pokazuje pochydę grzechu, kim jest człowiek. To możemy się ładnie ubrać, czy się zaprezentować, czy używać elokwentnego języka, czy klubić się dyplomami ukończenia szkół, to dalej pozostajemy grzesznikami. Człowiek od grzechu ucieka, nie nazywa go grzechem. Pewien reporter robił wywiad, to było w Australii, taka sonda uliczna. Co pan myśli na temat grzechu? To jest ciekawe, że większość tych pytanych w pierwszym odruchu śmiała się. To taki temat, do którego poważnie się nie podchodzi. Czym jest grzech? Zabawne pytanie. Ale to w sercu grzesznika właśnie grzech jest czymś trywialnym, czymś, co właściwie do czego się nie przywiązuje wagi? Bo grzech jest grzechem tylko dlatego, że jest święty Bóg. Jeśli nie ma się pewności istnienia Boga, to dlaczego mówicie o grzechu? Bez Boga grzech nie istnieje. Bez Boga w ogóle nie ma dobra i zła. Grzech jest skutkiem odejścia od Boga. Dlatego grzesznik śmieje się z grzechu. Bo w ogóle nie widzi tego, że jest daleko od Boga, że jest ślepy i goły, tak jak to czytamy i właśnie to jest tak z krzyżem, że jest to przejazd pochydy człowieka, rzesznika, jest to dowód tego, jak poważnie to Bóg traktuje, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Nie jest tylko nagana. Nie jest jakaś konsekwencja, nie jest jakaś konsekwencja finansowa. Nie, zapłatą za grzech jest śmierć. Nie tylko śmierć fizyczna, jest wieczna śmierć, czyli potępienie. Wieczne męki w jeziorze płonącym w Bez wyjścia. Czyli jest to bardzo poważne konsekwencje. To znaczy, że Bóg nie może przeoczyć grzechu, nie może tolerować grzechu. Grzech musi być osądzony. Nie można po prostu powiedzieć: wybaczam i na tym koniec. Gdyby tak było, to Chrystus. Nie musiałby umierać, gdyby można było powiedzieć: Bóg by powiedział: ludzie wybaczą Byłby to taki akwak, ale nie. Musiała być konsekwencja grzechu poniesiona. Nie można było tego pozostawić w deskach. Taka jest Boża sprawiedliwość. I też. To, co się stało na krzyżu, musi być przyjęte. E, takie zdarzenie było może niecałe 200 lat temu. W historii sądownictwa w Stanów Zjednoczonych, że pewien człowiek, który napadł na dyliżant pocztowy, zabił tego, który, e, który m, no, był tym, tym urzędnikiem państwowym, okradł e, m, no, ten dyliżant, to potem został skazany na śmierć. I tak się zdarzyło, że akurat ówczesny prezydent, być może to był człowiek bieżący, napisał, że darowuje łaskę temu człowiekowi i tym samym jest on wolny. Ale był to pierwszy przypadek, nie wiem czy jedyny, ale pierwszy przypadek, kiedy ten człowiek, kiedy ten skazaniec odmówił przyjęcia łaski. Po prostu nie chciał być uwolniony. Być może był to e, honorowy grzesznik. I e, uważał, że jest to poniżej jego godności, żeby ktoś mu coś darowywał. To powód, dla którego ludzie nie chcą słuchać po krzyżu, ponieważ krzyż mówi, ktoś cierpiał za Ciebie. I teraz daje Ci, lituje się nad Tobą. Ludzie nie lubią tego. E, I e, ten człowiek e, odrzucił łaskę, i wtedy sędzia, który no, tę sprawę bezpośrednio załatwiał, stwierdził, że w takim razie jeśli ktoś łaski nie przyjmuje, musi ponieść konsekwencje tego złego czynu. I został stracony, czyli powieszony. W prawie także angielskim jest tak, że to ze strony króla wychodzi ta łaska. Są tacy, którzy proszą o łaskę, ale jest też tak, że król sam ze siebie może chcieć okazać łaskę komuś. Ale ta łaska musi być przyjęta. Jeśli ktoś powie, no dobrze, po to człowiek się pojawił, który umarł za mnie, za moje grzechy, no to w takim razie już jestem zbawiony. Nie, to tak nie jest. To trzeba przyjąć. Trzeba się bezpośrednio zwrócić. To nie jest tak, że to dzieje się bez mojej wiedzy i woli. I jakby automatycznie staje się czysty. Otóż potrzeba zwrócić się do tego, który ta łaskę daje. Trzeba ją przyjąć. I tak jest ze zbawieniem. Owszem, ofiara się dokonała i nikt nas o to nie pytał, ale teraz Słowo może wzywa nas do tego, żebyśmy pokutowali, zwrócili się do Pana Jezusa. Czyli mówiąc jak to nieraz ewangeliści mówią pod krzyż. W obrazowym do sensie tak to jest. Bo potrzebujemy przyjść pod krzyż. Czyli stwierdzić, ten krzyż rzeczywiście był dla mnie, był słuszny. Tak jak ten złoczyńca powiedział, my słusznie cierpimy. I e, wyznać swoje grzechy, choć oczywiście my tylko odrobinę tego wiemy. ale Duch Święty powoduje w nas to poczucie, że jesteśmy rzecznikami. I wtedy otrzymujemy to przebaczenie. Jest to rzeczywiście rzecz wyjątkowa i cudowna. I od tego momentu, kiedy ktoś uwierzy, to staje się człowiekiem zbawionym, usprawiedliwionym. Daje mu to miejsce w niebie, miejsce w rodzinie Bożej. Nie jesteśmy już sami. Jest to bardzo ciekawe, że Facebook ma miliard uczestników. Co siódmy człowiek na ziemi jest, ma swoje konto na Facebooku nie mówię tego w sensie negatywnym, że jest to, to z góry złe, ale m, chodzi o to, że to siódmy człowiek jest w tym e, w sposób zaangażowany e, i e, to daje poczucie przynależności do jakiegoś grona. E, ma się grono przyjaciół. Jeśli ktoś ma tych przyjaciół 100, 200, 500, jest to rzeczywiście znaczące. Jeśli ktoś ma zero, to bardzo źle świadczy o tym posiadaczu tego konta, czy profilu. Nawet tak jest, czytałem ostatnio w Kościele Anglii, że promuje się Kościół jako miejsce, gdzie spotkasz ciekawe grono ludzi. Trochę jak Facebook. Wejdziesz w pewne, w pewne ciekawe grono, stanie się to dla Ciebie jakimś no, takim miejscem, gdzie będziesz mógł rozwijać swoje jakieś towarzyskie relacje. My wiemy, że jednak jest czymś innym. To jest miejscem, gdzie są ci, którzy zostali wykupieni. Ci, którzy, za których Chrystus został ukrzyżowany i wręcz ci, którzy zostali ukrzyżowani. Ci, którzy mają relacje z Bogiem, są domownikami Boga. Oczywiście mamy też i domowników wiary. Nie jesteśmy sami. Ale to jest miejsce dla tych, którzy są ukrzyżowani. Jak to pisze sam Paweł, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. To znaczy, że ludzie wierzący to są ci, którzy zostali razem z nim ukrzyżowani. Nasz stary człowiek, tak zwany, czyli ta stara natura, została wraz z nim ukrzyżowana. To jest do Rzymian, szósty rozdział i szósty wiersz. Nasz stary człowiek został we z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione. Byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Nie oznacza to, że od momentu nawrócenia przestajemy w ogóle grzeszyć, że nasze ciała już nie są skłonne do grzechu, bo wiemy z praktyki, że tak nie jest. To są tacy wierzący, którzy uważają, że tak jest. Właściwie są ślepi na swoją grzeczność. Wiemy, że jednak dalej mamy tendencję do grzechu, ale jest, jest też w nas to nowe. Ten nowy człowiek, o czym pisze apostoł Paweł w siódmym rozdziele, że według człowieka wewnętrznego mam upodobanie zakonie Bożym. albowiem nie czynię dobrego, którego chcę, tylko złe, którego nie chcę to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. I w razie widzimy, że są dwie natury człowieku. E, wiem to w sercu, to jest złe, a jednak nie potrafię tego nie zrobić. Jest to e, taka, takie duchowe zmaganie, które każdy wierzący przeżywa. Ale no, jest to dowód na, na to, że jest, jesteśmy tym nowym stworzeniem. Bo wcześniej w ogóle takiego problemu nie widzieliśmy w nas. <śmiech> to, że zostaliśmy we współ z Nim ukrzyżowani, może wydawać się takie odległe, ale to tak jak czytamy o złoczyńcach, że byli razem z Nim ukrzyżowani. Obok Niego wisieli na krzyżach. E, Pan Jezus e, z powodu naszych grzechów został krzyżowany. Nas jeszcze nie było, no ale patrząc w przód, nasze tam były, których jeszcze nie zdążyliśmy popełnić. Na tym polega e, spojrzenie Boga, że dla Niego to, co było i co będzie e, czas, nie ma żadnego znaczenia. E, dlatego ofiara krzyża zbawia i tych, którzy żyli jeszcze zanim krzyż stanął na Golgocie. Dlatego i my staliśmy stawieni 2000 lat po tym, jak krzyż został krzyżowany. Czas nie ma żadnego znaczenia w bo oczach Boga. <śmiech> krzyż jest zgorszeniem rozdział, 11 wiersz. A ja bracie, jeśli jeszcze obrzędzanie głoszę, za co jeszcze jestem prześladowany. Przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża. Gdyby głosił dalej przestrzeganie zakonu, e, wtedy by go nie prześladowano. Wtedy też w ogóle krzyż nie byłby problemem. Ale jak Krzyż mówi o tym, my przez czynienie uczynków nie jesteśmy zbawieni. Krzyż mówi, ktoś cierpiał za mnie. Krzyż mówi, ty nie możesz do tego nic dodać. I co wywołuje jest przeciw ludzkim jest sercu? Przeciw wśród Żydów? A przeciw wśród Pogan. E, dlatego też gdyby głosić przestrzeganie dziesięciu przekazań, Ludzie by się z tym bardzo chętnie zgodzili, bo większość większości ludzie tak uważają. Gdyby pełnił 10 przykazań, to by było dobrze. Kto, jest, kto to spełnia? Jest takie zdanie, znane w liście do Efezjan, że, zakon, że Chrystus zniósł zakon przykazań i przepisów. A więc wyraźnie to, to prawo zostało wniesione jako sposób zbliżania się do Boga. Po drugie, w liście do Rzymian jest powiedziane, że kiedy pojawił się Chrystus, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Myślę, że to jest ten trzeci rozdział. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy zamknięci i trzymani pod strażą zakonu. Dopóki wiara nie została objawiona. Więc jest samej, że to było czasowe do pewnego momentu. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa. A kiedy już mamy Chrystusa, to ten przewodnik już jest niepotrzebny przyjęło jakieś takie zdanie, a teraz nie chciałem przypomnieć. E, a, to jest następne? Dwudziesty e, 25 wiersz trzeciego rozdziału listu wylacjan. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Trzeci rozdział listu listy dwudziesty 25 wiersz. Więc jeśli ktoś by myślał, że 10 przykazań jest dalej tą wytyczną dla człowieka, który się nawrócił, to tutaj wyraźnie widać, że nie. Odkąd przyszła wiara, odkąd jest Chrystus i zaufaliśmy, w to co on zrobił, to to co my robimy straciło znaczenie, jeśli chodzi o osiągnięcie sprawiedliwości, bo oczywiście to ma znaczenie, jeśli chodzi o nagrodę, ale nie o to, aby wejść do nieba. Krzyż to zawis na drzewie był przeklęty, tak było w zakonie napisane w V Księdze Mojżesza, XXI 21 rozdział. Przeklęty każdy, każdy, który zawisł na drzewie i to zostało powtórzone też bliżej do Galacjan w trzecim rozdziale stał się za nas przekleństwem. Przeklęty każdy, który jest zawis na drzewie. 3.13, z 3.13. A więc ktoś stał się tym najbardziej pochydnym, odrzuconym. Tym, do którego wszyscy odrzucili się ze sami. Przede wszystkim e, w oczach Boga był uchylny ten, który wisiał na drzewie. I dlatego też i ofiara krzyża jest tak e, okropna, e, jest przerażająca. E, jest taki artykuł, można to sobie poszukać w internecie, medyczne aspekty ukrzyżowania i tam e, pewien profesor medycyny wypowiada się na ten temat. E, co to z medycznego punktu widzenia musiało oznaczać i to daje też jakieś wyobrażenie na ten temat, co taki człowiek musi przeżywać. Jest to też interesującą rzeczą, że te gwoździe, które zwykle maluje się jako wbite w dłonie, wydaje się, jednak były przybite wyżej w nadgarstki, z powodu tego, że ciało w tym miejscu jest bardzo wiotkie i wisząc przez 6 godzin po prostu wyrwałoby się niektórzy to w ten sposób pomalują, że ręce są przywiązane sznurem jeszcze do tej poprzeczki ale znana jest ta metoda przybijania gwoździ nadgarstek wiemy, że tutaj nie jest, nie jest to jednolita kość ale właściwie przed ramię od łokcia do dłoni, to są dwie kości. Kość promieniowa od strony kciuka i łokciowa z drugiej strony, czyli to są dwie kości, takie dwa łuki obok siebie. One nie są symetrycznie równe. Kość promieniowa jest dłuższa niż łokciowa. One różnią się też grubością od siebie. Chodzi o to, że ręka musi być bardzo giętka i sprawna, dlatego to tak Bóg to akurat się stworzył. Chodzi o to, że jest przestrzeń pomiędzy tymi dwoma kośćmi i gwóźdź można swobodnie wbić nad i po prostu to się w naturalny sposób trzyma. Więc jeśli czytamy, że przez jego ręce, to ręka to jest w normalnym zrozumieniu coś więcej niż tych I Ten odcinek jeszcze przed ramienia zalicza się do tego, miał przebite tęce. także z e, czasem e, przybijano dwie stopy osobno czasem przybijano e, jednym gwoździem dwie stopy czasem dawano podpórki pod stopy, co dawało chwilową ulgę e, bo można było się wesprzeć. kiedy wisi się, to się opada w dół i zaczyna się dusić więc można było się oprzeć na nogach i podnieść się do góry, zaczepnąć powietrza ale z drugiej strony to wydłużało mękę wisiało się dłużej są podania, że przez kilka dni, trzy dni na przykład można wisieć, bo główne organy są nietknięte. Jest stopniowy ubytek krwi i stopniowe uduszenie. Jest to szczególny rodzaj e, cierpienia. E, dlatego też jest napisane w liście do Filipian, że był posłuszny aż do śmierci, to jest podkreślone i to do śmierci krzyżowej dla zaznaczenia szczególnej okropności tego rodzaju umierania, z wieloma cierpieniami. Tam Pan Jezus mówi, że musi wiele cierpieć. Nawet i to anioł potwierdził w Ewangelii Mateusza, Thank you. Thank Nie o tym, że musi być uprzywilejowany Nie kiedy wycierpieć, kiedy to w trakcie, to jeszcze znajdzie. <śmiech> <śmiech> to jest półka dwadzieścia Uka 24,7 Janie ukazał się niewiastą i mówi 24,7, cześć nie ma go tu, ale wstał w mapie pomnijcie jak mówił wam będąc jeszcze w Galilei że tym Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany a trzeciego postać. I wspomniałem na Jego słowo. A więc musi być ukrzyżowany. To, że miał wiele cierpieć, to jest dalej jest w 24 rozdziale. <śmiech> Pan Jezus mówi, wcześniej zapowiadał właśnie, że miał być wywyższony. Wywyższony nie w sensie uwielbiany, ale wywyższony, jako podniesiony od ziemi. Czytamy czytamy w Ewangelii Jana w trzecim kiedy tam wspomina Mojżesza, tego węża, który został na tym drzewcu zawieszony. A więc ten sposób śmierci jako użyżowania, jako zawieszenia na drzewie, był już wcześniej przepowiedziane tak też tam powiedział później, kiedy będę zostanę wywyższony, wszystkich do siebie uciągam. śmierć była nieodzownym warunkiem przyciągnięcia na do niego. Był to jedyny sposób na wyrwanie nas. Tak jak Izrael wyszedł z Egiptu przez śmierć baranka, i jak Harald opowiadał, to tutaj dla młodzieży, kiedy mają być krowy przeprowadzone w Ameryce Południowej przez rzekę, gdzie są piranie, to wtedy ta jedna krowa przechodzi w jednym miejscu, te piranie się na nią rzucają i jeszcze ten pasterz musi ją przebić, żeby krew zaczęła płynąć, a potem 100 metrów dalej, kiedy te wszystkie piranie się zbiorą przy tej jednej krowie to reszta stada przechodzi spokojnie. Tak właśnie e, Pan Jezus stał się tą zamierzoną jedną ofiarą po to, żeby przejść. E, on stał się tym dla nas e, przejściem, pośrednikiem do chwały. E, jak czytamy e, to w liście do febrzecików On stał się tą drogą żywą. To znaczy żywa droga, kiedy idziemy po ziemi, to ta droga nie jest żywa. Ale to może nam dać takie wyobrażenie, kiedy może to niektórzy czytali w kartce, kiedy był pożar w Liverpoolu, to wtedy płonął dom marynarza. Dom marynarza jest jako hotel dla marynarzy. I tam przyjechała straż, drabina była za krótka i ci marynarze stali na dachu, wtedy jeden z marynarzy podbiegł do tej drabiny, wszedł na, na samą górę, oparł się jeszcze o ścianę i wtedy ci, którzy byli, te brakujące tam dwa metry wyżej, zeszli po nim, dalej na drabinę, na ziemię, A więc w tym sensie ten marynarz stał się tą żywą drabiną. Dlatego i Pan Jezus stał się tą dla nas, tą drogą żywą do nieba. My nie tylko jesteśmy zbawieni przez wiarę w to, co jest prawdziwe, ale przez osobisty kontakt z tym, który jest prawdziwy. Bo chrześcijaństwo to jest żywa osoba. To Chrystus. Nie Można być zbawionym tylko tak przy okazji jakby intelektualnych rozważań. Trzeba nawiązać osobisty kontakt z tym, który był tutaj, który żyje, który jest. E, i y, y, dlatego y, y, y, potrzebujemy y, y, praktykować też w naszym życiu to, co stało się z Chrystusem. Czyli tak jak On y, a, szedł tą drogą, którą wyznaczył Bóg, tak i my teraz mamy iść za Nim. Tak Panie Jezus mówi y, to czytamy w Ewangelii Łukasza, dziewiąty rozdział. Dwudziesty trzeci wiersz. I powiedział do wszystkich jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zawsze z samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Jeśli kto chce pójść za mnie. Czyli jest tutaj y, nasza decyzja, ale jest też konsekwencja, zaprzeć się samego siebie. Y, to znaczy, że iść tam, gdzie byśmy nie chcieli. Albo robić to, czego byśmy nie chcieli. Y, Jest to zawsze dla nas bolesne. Zobaczmy, jak tam Pan żył. On żył całkowicie w woli Bożej, ale nie widzimy, że to życie było po ludzku, patrząc, bardzo przyjemne. To było życie wypełnione zmaganiami, ludzami, cierpieniami, ostatecznie śmiercią. A więc żyć według Bożej woli to nie musi oznaczać, E, e, być bogatym, zdrowym i szczęśliwym na współmiarę. I dalej jeszcze jest napisane bierze krzyż swój na siebie codziennie. Pan Jezus nie mówi, bierze krzyż mój, bo tego byśmy nie mogli uścignąć. Nie bylibyśmy w stanie. E, Całe ten Józef Zermatej teraz mnie to zastanawia. Człowiek, który szedł z pola. Przypadkiem tam się znalazł. I jeszcze sam ze własnej woli nie wziął tego krzyża. Tylko ktoś mu kazał. To było normalne, że władza nakazuje coś człowiekowi on musiał to zrobić. Ale to, co przeżył idąc za Jezusem, poza nim nie jest ten krzyż. Sądzimy, że kiedy doszedł na to miejsce, to przecież zaraz nie odszedł, tylko musiał tam jeszcze stać. Jak najbardziej mógł słyszeć to, co Pan Jezus tych siedem słów, czy zdań, które wypowiedział w krzyżach, to, co widział i słyszał, musiało na nim wywrzeć takie wrażenie, że jak to się podaje, ten Aleksander i Rów to są właśnie synowie Józefa z Matei jeszcze do naszego pozdrowienia, to musiałoby wywrzeć takie wrażenie, że on sam i jego synowie i również ich matka, czyli żona tego, że zakłada musiała też przyjść do Biary. ten krzyż jest wyobrażeniem zaparcia się siebie, cierpienia, może samotności i to jest coś, co mamy na siebie brać. Nie można iść za Jezusem, nie niosąc krzyża, jak czytamy w jednym miejscu. I to jest warunek pójścia za nim. To by chciał im, a nie, nie, nie nieść krzyża, ten nie jest godzien pana. Bo wtedy bardzo okazuje się, że zbyt mało go ceni. Może tylko chce wziąć zbawienie, ale nie jest gotów ponosić tego konsekwencji. Zdaje się, że to nie błąd, nikt nie mówi. To nie był Józef Dermatej, tylko Szymon Tyrenejczyk, tak jak teraz się i do tego jeszcze ten krzyż trzeba brać na siebie codziennie brać na siebie codziennie wszyscy wiemy, że w życiu są jasne dni i ciemne dni są dni, kiedy jest chodza są dni, kiedy jest Besta, tak to się nazywa. Czyli wszystkie wskaźniki na giełdzie idą w dół. A tutaj czytamy, że ten krzyż należy brać na siebie codziennie. Ale czy to oznacza, że zawsze jest się przegranym? W tym, <tryk> że Bóg jest bogiem paradoksów. I ci, którzy przegrywają tak naprawdę są dziecięcami. I ci, którzy. Yy się dla Pana, tak naprawdę, szczególnie potrafią radować się z I dlatego też to nie jest droga w ręki, yy, ale droga szczególnego przeżywania bliskości z Bogiem. Myślę, że każdy to wie, że i to sam przeżył, że w momentach, kiedy yy, szczególnie idzie coś nie tak, wtedy szczególnie możemy doświadczyć yy, tego, że Bóg jest. I to z jednej strony uciekamy od tego, z drugiej strony wiemy, że właśnie w takich chwilach, a nie w innych, Bóg bardziej się nam daje poznać, czy dać się zauważyć, doświadczyć. Stracenie duszy zawsze jest przykre, ale jednak w ten sposób to życie nabiera prawdziwego znaczenia. że Pan Jezus też e, nie przyjął tego wina z więzą, czyli wino z żółcią, środek znieczulający, e, który podawano e, tym, którzy szli na stracenie, żeby im ulżyć taki głupi jaś przed operacją. E, e, e, pan Jezus zamoczył usta, ale nie wypił. Czy pan? Z jednej strony zrobił to, żeby wypełnić to przerostwo. E, tak to jest w salmie napisane. Dolali żółci do pokarmu mego. Ale e, nie wykrył tego, e, żeby też i nikt nie mógł powiedzieć, chciał sobie ulżyć. Żeby był łatwiej. by nie uczynił tego łatwiejszym. Bez nieczulenia przeszedł mękę krzyża. Była to godzina trzecia, kiedy go używano. Myślę, że to my rozumiemy, że jest sześć godzin różnicy między miarą, którą używano w Izraelu, a miarą, którą my używamy. Obecnie godzina trzecia to jest godzina dziewiąta, dlatego, że dzień zaczynał się od szóstej rano, od wschodu słońca. Więc pierwsza godzina, która minęła, to jest siódma, druga to jest ósma i trzecia to jest dziewiąta. A więc trzecia godzina Dnia to jest 9.00 rano i po tej godzinie już tak wcześnie Pan Jezus był krzyżowany. I wisiał 6 godzin na krzyżu. I wtedy wypowiedział tych 7 było ustawionych zdań. Każde to zdanie mogłoby się stać właściwie tematem rozważania. ludzie ponownie krzyżują Syna Bożego. Jak to możliwe, żeby go ponownie krzyżować? To znaczy, że on znowu przychodzi na ziemię i jeszcze raz jest egzekucja? Oczywiście nie. nie. Myśl jest taka, że Bóg posyła o to kogoś w nasze miejsce, On cierpi, skutek ma być taki, że uwierzę. I jest to na nowo narodzony. Ale jeśli Bóg posyła kogoś w nasze miejsce, ten ktoś umiera, powstaje z marty, a ja nie uwierzę i żyje w grzechu, to tak jakbym go jeszcze raz krzyżował. Dlatego tam też jest tak napisane, że są tacy, którzy ponownie krzyżują się na i że nie sposób ich odnowić. Tak, bo są ludzie, którzy już coś wiedzą, słyszą, potwierdzają, że rozumieją, ale pozostają nieczuli. Czyli nie ma tego ostatniego punktu e, zaufania e, w Ewangelii. E, I dlatego wtedy jak gdyby Chrystus musi dalej cierpieć za ich grzechy, choć te, chociaż to już nie powoduje w nich zmiany. Oni przyczyniają się, jak gdyby, tylko potwierdzają, że są grzesznikami, ale nie ma dla nich pracowników. Kiedy tak o tym mówimy, to zapewne dla nas staje się to bardziej zrozumiałe, dlaczego apostoł Paweł mówi że woli nic innego nie umieć jakby nic innego nie wiedzieć wśród bieżących y, tylko o tym jednym o ukrzyżowaniu mówić y, drugi rozdział pierwszego listu, Koryntian i drugi wiersz Uznam za właściwie nic innego nie umieć y, między wami jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego on był znawcą y, filozofii antycznej znawcą poezji, znawcą pism. E, a jednak e, jakby zawęził swoje zainteresowanie celowo do jednego tematu, czy chciałby być tylko rzecznikiem jednej sprawy, właśnie Chrystusa i to jako tego, który e, cierpiał. W pełnia Bożej miłości się też objawiła przecież. Bóg jest miłością. E, to każdy z nas chciałby E, usłyszeć, ale wiemy, że miłość e, ma to do siebie, że potrafi, czy jest chętna do tego, żeby cierpieć i to właśnie e, w 100% widać na gorzbocie e, I teraz czytamy, mowa o krzyżu jest e, Ukrzyżowanie w oczach ludzi tego świata wydaje się rzeczą mało istotną, wstydliwą, e, haniebną, e, czymś, co by należało właściwie pominąć, ale faktów historycznych się nie, nie można, jak gdyby, wymazać. Nawet przeciwnicy chrześcijaństwa e, od tamtego czasu potwierdzają, że taka rzecz miała miejsce. E, mimo, że to ukrzyżowanie no Tak jak każdy wyrok śmierci, w tym wypadku jeszcze wyrok śmierci w wieku, który był wyjątkowy, wydaje się rzeczą mało istotną dla wielu, to jednak dla tych, którzy temu wierzą i też temu, co z tego wynika, tu czytamy, jest to mocą Bożą. To znaczy, że jedni z tego się śmieją, a drudzy wchodzą do nieba. Co za paradoks w tym jest? E, mowa o krzyżu, to znaczy w ogóle mowa o Ewangelii, o Zbawieniu. Dla nas, którzy e, zaufaliśmy, jest to sposób na życie, sposób na śmierć, sposób na wieczność. Natomiast e, dla tych, którzy nie uwierzyli, jest to być może tylko temat przy okazji Świąt Wielkanocnych, gdzie akurat śmierć Wyspusa jest w jakiś sposób zmiankowana. Tak jak i teraz są wielkie przygotowania do świąt, mówi się o tysiącach różnych rzeczy. Jakie kluski ktoś robi, jak się koinkę ubiera, czy są renifery, e, stania, jak Mikołaj ma wyglądać. Prezenty o wielu różnych rzeczach można mówić. O tradycjach, zwyczajach, o słomie, czy pod e, obrótem ilości potraw. Można by mówić. E, wiele godzin e, się w mediach temu święta. E, ale nawet jeśli by uznać, że to ma być e, wspomnienie narodzin Chrystusa, e, to Wiemy, że to nawet nie jest ten czas. Tym niemniej, kto rzeczywiście myśli o tym? Nawet wczoraj, kiedy byłem też z kalendarzami tu w sąsiedztwie, to taki pan mówi, no nie chcę rozmawiać, nie będę dyskutować. Ja mówię, no, ale... Bo choinkę miał w ręku. Ja mówię, no, ale przecież święta panu wchodzi. To chyba pan się cieszy, że przyszedł Zbawiciel. I tak tak jakby był zaskoczony, że on, że on właściwie ma coś z tym wspólnego w ogóle ta choinka ma związek, czy ma mieć związek o to z, oto z y, Chrystusem, człowiekiem, który umarł na krzyżu, za jego grzechy. Y, myślę, że to jest bardzo słabo kojarzone w ogóle, że tu chodzi o czyjąś y, y, przyjście na ten świat, śmierć, grzechy, usprawiedliwienie. Jest po prostu y, to tak y, bardzo y, skłócone. A więc mowa o krzyżu dla nas jest mocą Bożą. Bóg pokazuje swoją moc takiej, e, przez taką e, nieprzyjemną, czy niewygodną dla nas rzecz. Bo krzyż mówi o śmierci, ale mówi też o życiu. E, bo Pan Jezus e, e, powstał z Marsy, wstąpił e, był tam w raju i wstąpił do chwały. I teraz jest y, obecnie. Oczywiście ci, którzy są w raju są Chrystusem, ale Chrystus też jest tam w chwale u swego ojca. E, dlatego też i, e, krzyż to nie jest tylko teoria. Wiemy, że też do krzyża, jako do symbolu, że się nie modlimy. Kiedyś ktoś mnie zapytał, czy wy się modlicie do krzyża. Oczywiście, że nie. My mamy żywego Chrystusa. Krzyż jest pusty. My nie używamy symboli. nam nie są potrzebne symbole do tego, żeby się modlić. My mamy przed oczyma tego, który cierpią. A więc ten krzyż nie jest jakąś teorią. Powinien być dla nas codziennością. Bo pisze apostoł Paweł, z Chrystusem jestem okrzyżowany, więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To jest zupełnie niezwykłe, że Chrystus może być zauważony przez tych, którzy w Niego uwierzyli. Taki jest, jest teatr lalkowy i ręka aktora nakłada na siebie jakąś tę postać, i po prostu jakby porusza tymi nie, tylko nie, no, rękami, nogami tej laleczki. Tak jest z Panem, który teraz mieszka w nas. Chrześcijaństwo to Chrystus. Chrześcijaństwo to Chrystus w nas. I dlatego jest to e, coś o wiele, wiele więcej niż tylko zbiórka do wierzenia. Chrześcijaństwo jest to codzienne ruszenie e, krzyża i naśladowanie do tego wiersza mowa o krzyżu jest półstwem datek, którzy giną chciałem podać taki przykład, który wczoraj Krystian opowiedział, że pewien e, duży taki rolnik, taki Pan, który miał bardzo wiele majątności, wiele ziemi. W pewnym momencie postanowił, żeby tą ziemię porozdzielać, wydać dzierżawę po prostu różnym ludziom, którzy będą chcieli to obrabiać i oddawać mu należną część. część. I zapragnął, żeby za to oddawali mu w tym zbożu, które tam urodzi ta ziemia, jakąś po prostu umówioną część mieli tam, że tam przykładowo tam dwa centnary czy ileś tam z danego roku mają wszyscy oddać mu. A stało się tak, że przez dwa kolejne lata była wielka susza i nic ta ziemia nie obrodziła, ale umowa była umową. No i wszyscy drżeli bo już w poprzednim roku tego wielu nie spełniło, a tu następny rok tej suszy i nie mogli tego spełnić po prostu i drżeli o swoje życie. Ale ten pan wielkorządca był bardzo takim dobrym człowiekiem, szlachetnym. Widział co w poprzednim roku, że się już bardzo zadłużyli i postanowił wyjść naprzeciw, i po prostu okazać łaskę tym ludziom, i na bramie swojego majątku wiesił taki wielki napis, że kto przyjdzie do godziny 12 w umówionym tam dniu do jego domu yy, i będzie chciał po prostu, żeby mu to darować, to jemu ten dług daruje. No i tak rozmawiali ze sobą, jeden do drugiego, jeden do drugiego, co tam, tamten wymyślił, czy to jest możliwe. No i zebrali się przy, w końcu przed tą bramą tam godzinę wcześniej. Coraz większe tłumy, coraz większe tłumy, także w sumie na pół godziny przed tą dwunastą, to byli tam wszyscy. Ale jakoś tam rozmawiali, no jak myślicie, że to jest możliwe, że, że on taki akt łaski uczyni no i jakoś nikt się nie ośmielał tam wejść, aż w końcu jakiś tam jeden człowiek postanowił, a co mi tam pójdę no i poszedł no i się pyta, czy to jest możliwe i czy to jest prawda to, co tam pisze na bramie najbardziej napisałem po to, żebyście o tym wiedzieli i żebyście mogli być ułaskawieni z tego, że nie możecie dać no to prawda, no to mówi, to daj tu swój ten list, tą umowę, on podarł przy nim, jesteś wolny. No to bardzo dziękuję i, i chcę zawracać i odchodzić. Ja mówi, nie, nie, ty pozostań tutaj do godziny 12, yy, później będziesz wolny. No i się okazało, że nikt inny z pozostałych nie odważył się wejść i nie skorzystał z tego. Daru jaki ten wielkorządca wobec nich wszystkich chciał zastosować. I tak samo właśnie jest z tą spławczą krwią z tym nowym okrzyżu, że dla wielu jest to ustwem i nie chcą przyjść do państwa.